to zaliczone? SBB, Kwek Błysk! Błysk, tak technicznie można powiedzieć, szukaj busz i buduj, bo to już było po rebrandingu, że tak powiem mm -hmm. Franciszek Walicki wymyślił im ten slogan szukaj busz i buduj, który wziął się od skrótu SBB, który się wziął od Silesian Blues Band No e proszę ja o tym nie yy, to Teraz ja się z kolei zapytam, czemu błysk akurat? Yy, bardzo lubię ten kawałek. To po prostu jest: yy, no, też wiecie, no, jest późno, trzeba się trochę rozerwać. Yy, a w ogóle taka, to, taka anegdotka. Yy, kiedyś SBB grało na off-festiwalu. Yy, to nie był jakiś bardzo późny koncert, było sporo ludzi, ale też mówmy się, coś tam grało wtedy bardzo popularnego w tym samym momencie. Także e, koneserzy poszli tam, ja też poszedłem na SBB oczywiście e, i kończyli jakiś kawałek. E, I jakiś gość z tłumu krzyknął: Lara, nie pamiętam. To coś tam. tam, Dawaj, hopie! I w tym momencie zaczęli grać właśnie błysk. Po prostu zaraz po tym, jak gostek się wydarł, to zaczęła się perkusja i weszli z całą epą w ten kawałek. Zaczęli szaleć, to było super. No No to jest taka młódzka taka. No, jeszcze w wersji studyjnej flęcze tu robi połowę, że tak, tak, jest, tak powiem, tak roboty. Jest. Mm. Y tak, no też bardzo. Cała znaczy cały jest świetna, Nowy Horyzont Ale yy, ten twór jest jakimś takim Jasne No, no jest, też Krótki, zwięzły, szybki, wszystko tam jest I no, po prostu lubię ten kawałek, dobrze mi się kojarzy I to SBB Fajnie. A w ogóle jeszcze ciekawostka, nie wiem czy wiecie Że ja kiedyś grałem koncert yy, Po SBB O. To, to też ciekawe Pamiętam to, ten motyw z jakiegoś Nie wiem czy Gdzieś, gdzieś pamiętam ten... Bo to, to było też w Kaliszu, Kaliszu. Tak, właśnie, tak, tak, w Kaliszu. Wygraliśmy kiedyś jakiś przegląd zespołów yy, i w nagrodę graliśmy na dużej hali razem z SBB. SBB oh. zagrał najpierw koncert finałowy, a potem my zagraliśmy drugi koncert finałowy po SBB. Wow! Yy, no, bardzo to było fajne. Pogadaliśmy sobie trochę z nimi. Nie było to łatwe, bo chłopaki są trochę... Mm, w sensie zmęczeni wtedy byli i tak mm, dalej mm, i mm. Y, próbowaliśmy tam sobie pogadać, ale no nie dziwię im się, że im też nie chciało, późno było i w ogóle. Mm. Ale chłopaki, przepraszam, panowie fajne, super przeżycie, tak naprawdę. No, no świetna rzecz w ogóle, tak taka jest. wow, do cewałki koncertowej, no, totalnie. totalnie. Rzadko o tym gadamy, ale no, dobre wspomnienie. No super. i to było naprawdę dawno temu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No dobra, teraz przejdźmy może do tego wspomnianego gołta tak, chociaż chodziło mi o Ghosta, ale... Tak, już się domyśleliśmy, że tutaj chodziło, no, to, tak to zaszło być. pewne... Czyli tak, Ghost nie gra bardzo rzadko na wybranych nie. festiwalach, nie. tylko gra wszędzie na dużych festiwalach. Tak, tak. I 15 lat temu byli na tyle mali, żeby się spokojnie zmieścili. Tak, ale Ghost też bardzo lubiłem, pierwsze dwie płyty bardzo. Później już mniej, ale... I Ghost też... Byli na tyle mali, żeby w sumie przez chwilę też się zmieścić na recmałku, więc. Kołd mogłoby grać na recmałku kiedyś, teraz raczej nie. No. Ale my. I obydwie kapele są ze Szwecji. No właśnie. O! Czy to jakiś przypadek? <laughs> Tak sądzę. Tak, jak zakładali oba zespoły, to mówili tak, ej, zróbmy mega podobne nazwy, żeby wszyscy się mylili. Też się przebierajmy. też się przebierajmy. Właśnie. Też zróbmy tak, żeby na początku nie znali naszej tożsamości. Spokojnie, bo mi się na przykład James Brown i Arthur Brown się mylą. Jeden i drugi. To dosyć. Nie wiem, czy to nie przekreśla mojej tutaj, że tak powiem. nie macie ta nie za ani o fanku, ani no, o czym innym. Także... A nie o tym, co robi Artur Brown, no cokolwiek wadzie. robi. <głos> cokolwiek to jest. No to co? Lecimy. Gołd. Is a Creole expression, to walk together. Where life is hard, people depend upon and help each other, so that man may pray together to praise the same moral principles and together reaffirm them. ale będzie fajnie. Będzie. Oj tak. Musimy się wam pochwalić. Pochwalimy się. Je, je, jedziemy tam. Jedziemy <głos> na <Cole>! Goat! <głos> jedziemy na Freak Valley, e, który odbędzie się już w pierwszy weekend czerwca tego roku i po prostu będziemy szaleć pod sceną, ponieważ Goat jest jednym z headlinerów obok Uncle Assistant, and Beats. Deadbeats. E, no i myślę, że wszyscy się tam po prostu obsolamy ze szczęścia. Tak, <głos> tak jest. Co najmniej. <głos> Co, na, co najmniej. Tak, a przy okazji Freak Valley festiwal słynie z dobrej jakości, super dźwięku, klimatu, więc no, na pewno będzie to dobre. Byłem um, dwa razy i potwierdzam, to jest świetny festiwal. Wygraliście podobno na jednej z pierwszych edycji jako Nie, nie, nie. Na no Freak Valley próbujemy się dostać od a, 10 lat. próbuje się dostać, okej. Okay. Nie, tam ciężko się dostać okay, generalnie okay. polskim zespołom. E, w tym roku w ogóle ta gra. tak. Tak, na Freak tak. Valley, a wcześniej chyba grał SpaceLag, ale poza tym chyba nikt z Polski. Aha. No, to... serio. My graliśmy na podobnym festiwalu, on się nazywał Krachambach. Okej. Okay. I to jest, generalnie organizatorzy się przyjaźnią i tam się trochę wymieniają. Uh -huh. Zasada jest taka, że jak ktoś zagrał na Krachambach, to przez kilka lat nie może zagrać na frigwali? Valley, okay. żeby się nie powtarzało Dobra, i jest, była jakaś taka zasada. No. Rozumiem, czyli po prostu zaliczyliście Krahambach. No, było super. Weszliśmy na y, slot headlinera, bo headliner złamał nogę. O oh, I Jezu. to była najpiękniejsza nagroda w życiu. Z mojej sceny headlinera. Super. Wow. No, Mocny. Nogi jak z waty I teraz graj sobie Ten koncert, tak jeszcze wracając Bo coś tak kojarzyłem i chciałem się upewnić I chyba dobrze kojarzyłem, że ten koncert Space Luck na Fake Valley z 2019 Został nagrany też profesjonalnie Wideo tak, tak. i można go tam Jest chyba, na YouTubie tak, do obejrzenia Rock Palast, jest taki program Tak, tak, tak, niemiecki I on od dawna też funkcjonuje Tak, tak, tak to jest mhm. 70, od lat 70 czy mhm. 60-tych program tam fajny Znaczy no, tam no, nagrywają po prostu te koncerty Tak, tak jest no i co do tego Goat, to tylko zaznaczę, że super byłoby ich mieć, raczej już to jest niemożliwe, mm. ale postawmy tu znak zapytania, czas pokaże. To chyba najbliższa, że tak powiem, dotychczas zagranych jest tam opcja, ale wciąż właśnie. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Może kiedyś zrobimy ale wielką Ale nie nastawiajmy zrzutkę. się, nie nastawiajmy się. Ja myślę, że też nie zawsze tylko o pieniądze chodzi ale Adamu. właśnie o jakiś efekt niedostępności lub yy, no, po prostu no oni no, daje im się też zachować tę anonimowość i są tacy efemeryczni no to, i to ma swój czar tak dokładnie to jest bardzo urokliwe i no, nie dziwię się, że są tacy magiczni w tej dostępności tak. swojej no dobra ale na tej skali niezdobywalności i urojeniowości zbliżamy się w ogóle zbliżliśmy się z tego co widzę z zespołu, który zagrał już na smoku tak, I jak ale to już się nie wydarzyło? Zagra. Bo tu no, robimy dzisiaj, kto już nie zagra, już albo my, a, nigdy sprytne, nie zagra, sprytne. albo Kikaku Mojo to był prawdopodobnie najlepszy koncert tak. w historii Red Festival. Myślę, że tak. Który, no, organiczność tego będu, synergia i tak dalej była niesamowita. Yy, nie zapomnę tego koncertu nigdy. Ja również, yy, ja również. I no, moim marzeniem byłoby, żeby ten zespół znowu zagrał w tym składzie, ale nie zagra, nie zagra w żadnym, bo zespół się rozwiązał e, bodajże dwa lata temu, no kilka lat temu w każdym razie. Tak. To, to, e, wiem, że swoje nowe projekty jakieś robią muzycy mojo, ale w tym składzie już nie zagrają. No projekty e, bardzo fajne też, a ale... był to, byłby to piękny powrót kiedyś, ale prawdopodobnie to jest niemożliwe, więc cieszmy się z tego... Co było. ...że to jest. widzieliśmy lub nie widzieliśmy, ale też z ich płyt także. No, no właśnie, ja niestety nie miałem okazji, bo jeszcze wtedy, no w 19 nie oni roku grali? Tak, yy, w dziewiętnastym tak, no to roku. jeszcze nie miałem okazji być. Miałem okazję też na OFF Festiwalu ich kiedyś o. widzieć. Mm. Jak jeszcze prawie nikt o nich nie słyszał, też było to świetne, ale na racunku jakoś tak intymniej było. Mm. Ja z japońskich zespołów Toyo, tylko Minami dojść jest Niestety nie, nie miałem okazji. Ale ja, znaczy, Toyo było świetne, więc. W 23 byłem, ale akurat nie, nie tego dnia, kiedy nie mogłem być tego dnia, kiedy był Minami dojczyk. Oni na szczęście jeszcze istnieją, także. Tak, wszystko przed Tobą. To posłuchajmy. Tak, zróbmy to. No jak się ładnie Maja zaśmiała. Um, tak, to był wspaniały koncert. Jego też nie zapomnę nigdy. I ten utwór też grali na tym koncercie. Rings z Masana Temple. Tak jest. Nawet pojawił się w After Movie po tym Red smunku. Także ten kawałek się wiele razy gdzieś tam przewijał. No i dobra. No właśnie. Robimy dziwny skok. Wstecz. Z Ponieważ... Japonii do Liverpoolu. <laughs> Chociaż w sumie tutaj to połączenia. Skąd było jako ono? Z Japonii. Czy. No Możemy Japonii. nie rozmawiać o jako ono. Podobno o, Paul McCartney przyznał, że ona wcale nie była odpowiedzialna. <laughs> że tylko tak się utarło po prostu, bo wszyscy, wszystkich kurzała, że naprawdę po się prostu... ładnie śpiewa. No <laughs> oczywiście, że tak. Z Tokio pochodzi jak Tokyo. Z Tokio, Tokiu. Z no, czyli mamy tutaj ciekawe takie połączenie merytoryczne. Um, ja y, lubię jakąś sztukę konceptualną jako ono, jak na przykład wypuściła kilka much gdzieś tam. I, a, no dobra, nieważne. ważne. Um, ale widziałam kiedyś jej w ogóle pracę w galerii w Poznaniu przy okazji jakiejś wystawy, gdzie ktoś kopał w jakichś archiwach i okazało się, że gdzieś tam w archiwum idei w Poznaniu jest ukryta jakaś jej praca i wyciągnął ją to, ta osoba na, na światło dzienne. I to było takie ciekawe dla mnie, patrzeć na mimo wszystko na coś, um, co zostało stworzone przez osobę, która jakby tak bardzo Gdzieś tam wkleiła się w tą historię muzyki, mimo tego, że w taki, no może dla wielu osób negatywny sposób, ale to było takie, miałam takie trochę transcendentalne doświadczenie patrząc na ten obiekt. Mimo tego, że on nie jest jakiejś może wielkiej merytorycznej wartości, to miałam takie wow, to coś zrobiła jako ono, ale grubo. <grymne> Wiecie o co chodzi. Wiemy. <grymne> Wiecie, no, tak, tak. czasami. są jest tak so heavy. <grymne> She's so heavy. Jestem płynnym, prawda, przejściem. Posłuchajmy po prostu tych Beatlesów Najlepszy zespół na świecie, który mógłby zagrać na Red Smoke, ale nie mógłby, oczywiście, bo zaproszmy Polaknea. Sam Pol, oczywiście, najlepszy Beatles nie, nie, nie, nie robimy takich O to Ringo. Ale. ale, który, Ringo, ale czy... Ringo, Ringo, Ringo, Ringo mógłby DJ seta zagrać. Który tak. Beatles jest najlepszy i dlaczego jest to Paul McCartney? A ja się zgadzam, Takie, że Paul że McCartney. Ringo Star. To ja, tak. niedoceniany. Ja tutaj będę zawsze bronił perkusistów. <laughs> Piosenki o ośmiornicy. Ośmiornicy, napisał. tak. I'd like to ale tak win. na poważnie to chyba Harrison. jeżeli never seen. I've never seen. I've never I've never seen, never seen mm -hmm. Dobra. Słuchajmy. All right. <laughs> <laughs> jak lekki, a, acz ciężki. And no, Mało znana formacja The Bibles. Żuki, <laughs> bitlesi. Czy się zagrają kiedyś na Red Smoku? <laughs> Może pytanie na dzisiaj. Bimble Survival. Bibels. <laughs> The Bibels. Ringo, Pingo, Gingo and Bongo. <laughs> <laughs> George Harrison. Na Red Smoka idealnie dużo. Nie no, The Beatles super by było mieć. Oczywiście nie będzie mieli, ale świetnie by było, gdyby mogli. No technicznie, gdyby, technicznie to już nie do zrobienia. Gdyby oni w 67 czy 8 roku, powiedzmy jeszcze by grali koncerty, to technicznie mogliby w Polsce wystąpić, bo Rolling Stones wystąpiło w Polsce w 67 no tak. albo 8, o ile pamiętam, tak. chyba w chyba w sali kongresowej. No to było, e... ale już wtedy chyba tak średnio grali koncerty, nie? w sumie no więc właśnie no średnio... o że gdyby oni znaczy, jeszcze grali koncerty. ta główna różnica. Stąsi grają miliard koncertów rocznie, tak. znaczy już nie, ale grali i grają dużo, a Beatlesi właśnie. No. Także to musiałby być naprawdę wczesny red smog, taki. Bardzo wczesny. Ro, Rockabilly red smog, coś takiego, taki vibe. Tak jest. No ale dobra. To po prostu taki Wink wing, że Bittelsi mogliby zagrać. To by było naprawdę Jesteśmy wymarzone. Pro Beatlesi. No, Nie nienawidzimy Bittelsów. Myślę, że nie da się <laughs> lepiej znaleźć kursorzy, <laughs> kursorze jacyś tam muzyki ogólno muzyczałej. Popularnej. <grych> tak. Chciałem powiedzieć rozrywkowej, Rozrywkowa, ale no Revolution 9 też mieli, więc... No tak. To, o, o, to, o, o to oczywiście wzięli? Konkretna. Wzięli to z Stockhausena, no ale tam. Zmieniamy klimat. Co teraz? To, to, teraz Stonerek. będzie... Stonerek. Współcześnie. Stonery. Dobra. Dosyć tego. <grych> no, to dobra. To grajmy. I wracamy na antenę. Skorpionica. Orange Goblin. Zespół, który zawsze bardzo chciałem sprawdzić na Red Smoke ale nie zdążyłem, bo y, zakończyli działalność nie, y, w zeszłym roku. Pani Co? Skorpion to A, Skorpionica. Pani Skorpionica. Tak, y, no, próbowaliśmy kilka razy, ale się nie udało i już się nie uda. Także w sferze marzeń gdzieś tam fantazji zostaje. A utwór Skorpionika. Bo dobrze się nam kojarzy, pozdrowienia dla kapitana Bongo, którzy grywali ten kawałek i na racunku zdaje się, że też go zagrali, super dobre wspomnienia, eee, no i po prostu. Ale z tego czasu Orange Cabin było bardzo aktywne, tak scenicznie, ja pamiętam, że oni się co, co chwila pojawiali, jak widziałam na Woodstocku, jeszcze jak się nazywał Woodstock, potem Grali na Summer Dying Cloud. Tak, na mistiku grali. No. Mhm. generalnie wszędzie I chyba prawie A znowu byli. na Summer Dying Cloud zagrali. że tak, tak co, co roku tak, grali tak. w Polsce właściwie w tej Ale nie momencie. u nas. Eee. No, no, terminowo się nie dogadaliśmy po prostu. No. Okej. Okay. Lipiec nie jest łatwy. No, no, tak. Też z mojej perspektywy bardzo elegancko zakończyli karierę. Powiedzieli, o, powiedzieli że no nie. Co? Powiedzieli, że chcieliśmy bardzo na tym red ale no nie. <laughs> nie, w ogóle nie o to chodziło. Ale yy, no masz rację Eleganckie w... zakończenie działalności Kurczę, a widzisz w... Właśnie sobie przypomniałam taką kapelę Jak The Flying Eyes O I kurczę, to byłoby chyba osiągalne to... No ale ich już nie ma Ja wiem, że ich już nie Aha, ma Ale gdyby byli, to by było yy, Zgadzam się Byłem Pamiętaj, jej... no właśnie. Byłem ten na ich koncercie we myślimy. Wrocławiu Wiele, wiele lat temu. W tej piwnicy, tak? W tej piwnicy, w tej piwnicy a to tak. A też tam byłem. No, no to <laughs> Proszę bardzo. Świetny koncert, świetny zespół, fajna, fajna ekipa. Yy, oni jeszcze chyba pod minogą grali też kiedyś. Tak, tak. I te, gość na pile grał. Tak. Tam było coś takiego, że miał piłę i smyczek. No, niesamowite klimaty, ale szkoda, że ich nie ma, aczkolwiek a super, widzisz, super band. Bo na przykład Freak Valley, jak oni już z, zagrali ostatnią trasę, mhm. to ich ściągnęło jako headlinera chyba z Ameryki na jeden koncert. No Freak Valley ma takie możliwości. Tak. Dlatego gra na przykład Goat. Tak? No i, i, A w zeszłym i, roku, co tam było coś spektakularnego też, no nie pamiętam teraz. No ale tam i Melvin się pojawiali i e, Wolf Mader się pojawił, który też dosyć medialnie duży i tak dalej. No, no Freak Valley ma możliwości. No i chwała im za to. Chowa. Chowa. <suszy> To teraz zagramy rzecz, która teoretycznie mogłaby zagrać, ale my chcielibyśmy, żeby zagrała 30 czy tam więcej, 50 lat, lat temu. temu. Tak jest. By to było, gdyby zagrali te 50 lat temu. O, Quint. I to jeszcze z Lemim. Jeszcze z Lemim. Tak. Piękne czasy. E, balonite, bombelki, e, latające, tancerki. Mhm. Właśnie. M, w oblocie oni... pełnym. E, jak likwidacje, tak to możemy nazwać w sumie. Tak dużo jeszcze, się działo na tej To Pozdrawiamy. Tancerki. Poznańskie likwidacje? Nawet była taka jedna... Mm, jak ona się nazywała? Była taka tancerka, co z nimi tam śpirowała na scenie i po prostu była tak, częścią tak, tak. zespołu. Ona się nazywała jakoś tak... Um, no nie. No jakoś na pewno się nazwała, jakoś na pewno. Bo, bo nie Pojawiła się na koncertu Station Space Ritual. Tak, Station tak, tak, tak. Super rzecz, w ogóle właśnie wydaje mi się, że to od nich się wzięło, bo był taki trend w momencie chyba, że zespoły miały taką swoją szamankę, która po prostu była na scenie i tam, albo szamana Jakiegoś Albo takiego. ogólnie jakiegoś tancerza, mhm. jakiegoś tam Ro robiącego jakieś tak, tam dziwne... Tak, tak, tak. Jako ekspertka od Nirwany, tak? tam był jakiś taki na koncertach, nie? Taki Taak. skakał jakiś tam... Tak, było nawet... Tak, tak, tak, tak, tak, tak było. było. Jeden albo dwóch. Już mm -hmm. w którymś momencie, jak oni byli duzi, chyba na festiwalu w Reading mm -hmm. było takie coś, że mm -hmm. w którymś momencie to. się pojawili po prostu skaczące osoby na scenie, mm -hmm. które były odpowiedzialne za skakanie. No ale wiadomo, że to już miało zupełnie inny wydźwięk gdzieś y w tych latach Inne, 90. -tych. Inna epoka. Inna epoka. E no, Hawkwind. Um, swoją drogą. E, mega mi się podoba ich wersja e, utworu e, Motorhead, e, który e, w, no w składzie. jasne no, W składzie jeszcze Hawkwind. E, jeszcze tylko wspomnę, że były tam skrzypce i saksofon. Tak, tak, tak. to przypomina właśnie taką podtańcówkową amerykańską, z lat 60 muzykę właśnie taką, tak. co mogę wyobrazić. Tylko taką podrasowaną, tak, z tamtem podrasowanym. Tak, tak. słuchając tego kawałka, od... nikt się nie spodziewał, czym jest Hawkwind tak naprawdę. No. I pewnie nie Anglik y poznał słowo równoległobok, tak? <laughs> Paralelo, paralelogram. No dobrze się czegoś nauczyć jednak. <laughs> Nawet anglikowi. No kiedyś e czytałem autobiografię bodajże, ale i tam wspomniał, że miał straszliwie z matematyki problemy w młodości, więc może on też. Ale to aż aż tak, nie miał. Ale aż tak tragicznie nie był, no skoro znał wiedział, co to równoległobok, tak? To jednak coś tam na geometrii musiał trochę uważać. Potrafił tak. powiedzieć do czterech. O trzech i czterech umiał zawsze. No. I, no. To I po co więcej matmy podstawy. do życia no. by, by odliczyć. Ach, no, a w, w ogóle gdzieś tam p, stosunkowo niedawno, może 10-15 lat temu wystąpił y, z Hawkewindem i zaśpiewał Silver Machine. Gdzieś tam widziałem jakieś wideo w internecie, że no tam gdzieś no 15 tam... 15 bardziej, bo 10 to już... No tak, tego nie 10 ma. 10 lat temu zmarł. 11 nawet, tak, tak, bo 15 czas, lat. czas leci, nieubłaganie, tak. no. A to już 10 lat tak, minęło. Tak, też pamiętam, jak mm -hmm. te dziś. Oraz na, na, na gwiazdkę zmarł chyba. Znaczy w grudniu 2015 roku. Dzień po urodzinach. Urodził się o. ja jak pan Bozia, i umarł. Prawie. Prawie jak, jak pan coś inne, ale. <laughs> <laughs> nie, no, nie może mi się. Ale no, nieważne. Dobra. Ja myślę, że nie. mu by nie robiło. Ja też tak myślę. Eee, dobra. Hawking mógłby zagrać dzisiaj ale um, ustaliliśmy tutaj na poza anteniu, że najpierw trzeba byłoby sprawdzić tak, ale dwa, że chodzi o pewną erę jakiejś tam tak. świetności klimatu i mówimy o tej erze dawnej tej naj tak, nie chodzi o odcinanie kuponów, odgrzewanie kotletów, mhm. tylko o pełną moc tak, ta energia, no to... W... Skoro możemy marzyć, to musimy wysoko mierzyć w tych marzeniach. <głos> Dzisiaj wszystko jest możliwe. Tak Sky Sky's the limit. <głos> A nawet wyżej. Nawet wyżej. To, oh, yeah. Tak naprawdę to nie. <głos> Następna formacja właśnie. Czy następna formacja mogłaby zagrać i czy by zagrała, czy były prowadzone rozmowy? O tym dowiemy się po, przer po przerwie muzycznej. <grym> I teraz, moi drodzy, pytanie, jak zaprosić ją? Jak ich skusić? Jak ich skusić?